Dzień dobry, dzień dobry. Mamy 16 września, godzina 11.43. Słuchacie 314w.pl. Tak nazwałem swój browar, tak nazwałem swój, swoją stronę internetową. I słuchacie relacji zważenia piwa w stylu foreign extra stout. No i zapraszam do słuchania. Tak, Foreign Extra Stout, oczywiście relacja będzie pełna dygresji yy, i różnych wstawek yy, na różne inne tematy. Co mi przyjdzie do głowy, to będę to mówił, ponieważ jest to mój podcast. Yy, dobra, mniejsza o to. Yy, Foreign Extra Stout to jest takie piwo taki stołt, ale taki bogatszy. No i w związku z tym to jest taka moja interpretacja, oczywiście nie chodzi o to, żeby ona się całkowicie zgadzała z jakimś tam opisem BJCP. To moje piwo będzie właśnie takie bogate w smaki, aromaty. Między innymi dlatego, że zamierzam do niego dosypać również kawy, no i laskę wanilii. Nawet dwie. Swoją drogą, wanilia jest strasznie droga. Za jakiś za, jak, za taki, za dwa gramy, czyli jedna laska wanilii, zdaje się, że zapłaciłem chyba 16 zł, a kupiłem dwie takie laski, więc strasznie droga przyprawa. No i dzięki temu, mimo że to piwo ma mieć ekstrakt w granicach gdzieś hmm, Y, czy ja tutaj mam jakieś, jakieś przewidywanie y, no może nie mam w tej chwili tutaj do tego dostępu w każdym razie y, spodziewam się że to może być jakieś a zresztą zaraz powiem ponieważ tak jak y, wcześniej korzystam korzystam z brunes.com w którym mam przepis no i około 18 BLG jest zapowi zapowiadane. Zatem będzie dosyć, dosyć dużo te, te, tego balingu, ale to jednocześnie nie będzie, nie można powiedzieć, żeby to był jakiś tam porter bałtycki czy riz. Natomiast dodatek tej wanilii, tej kawy, to, to bogactwo powinno zasymulować wręcz taką, taką naprawdę bogatą, bogaty zasyp, słodkość. Zresztą o, jeszcze, jeszcze zapomniałem, pójdzie... Czy teraz się przestraszyłem? Laktoza. Laktoza jeszcze pójdzie, ale to do gotowania. Dobra. Yy, ile tej laktozy? Pół kilograma laktozy. No. A, kawa pójdzie pod warunkiem, że ją kupię, yy, nie wiem, czy w moim wiejskim sklepie jest do nabycia kawa w ziarnach. Jakkolwiek chociaż, yy, bo niestety yy, zapomniałem i, i kawy, kawy nie mam. W tej chwili jest godzina 11.47. Ja już jestem dosyć zaawansowany. Zaprosiłem Was do tego słuchania już w trakcie. Kończy się już zacieranie. Jeszcze 3 minuty zostały za tego leżenia zacieru, przetrzymywania zacieru w temperaturze 72 stopnie. Potem jeszcze tylko podgrzeję do 75 i zacznę, zacznę zacznie się wysładzanie. Także to już jest końcówka zacierania. No Zacząłem gdzieś około 10. No i bardzo mi zależy dzisiaj na sprawności, jeśli chodzi właśnie o czas, bo dzisiaj jest dzień meczowy, dzisiaj idę na mecz, jeszcze o czym później jeszcze wspomnę. Także także tak pokrótce wygląda dzisiejsza dzisiejsza relacja. Do, do usłyszenia za chwilkę. Fajna, fajne rozpoczęcie takie typowo amatorskie. Yy, mamy godzinę 12.05. Yy, skończyło się zacieranie. W tej chwili gotuje się woda już do wysładzania. Tymczasem uwaga Podaję najtajniejsze mm, największe tajemnice browaru, a mianowicie yy, recepturę dzisiejszego piwa. 5 kg słodu monachijskiego typ 2 ze Strzegomia. Czyli, krótko, czyli inaczej mówiąc Wiking Malt. Kilogram słodu Special bez Castle Malt. 250 gram ćwierć kilograma czekoladowego ciemnego. Ja tutaj z Wiking Malt również. 250 gram jęczmienia palonego, ale nie, nie miałem 250 gram. Mam, miałem 125, o, tak i płatki owsiane 250 gram. Z, yy, prawdopodobnie zawierały również śladowe yy, śladową ilość płatków żytnich, ponieważ moja wsypała to do jednego słoika. HELGA! I na wierzchu były żytnie. Mordę. Słucham! Ale on mnie nie posłucha. No gdzie, jak, gdzie go teraz zawałem? Jak on za psami biega? Nic, nic mu nie będzie. Na czym skończyłem? 250 gram płatków owsianych. I to było w zacierze. Oczywiście, słody ciemne wsypałem 10 minut przed końcem tej, tego pierwszego zacierania w 67 stopniach. Yy. Fuck. Chodź tutaj! Dobrze, także sami słyszeliście, że to wszystko się odbywa na żywo. Jak nie wierzycie, to spójrzcie na zegarki. Która jest godzina, widzicie, że na żywo. Że teraz to jest teraz. Dobrze, ale wróćmy do... wróćmy do receptury. Podałem przed chwilą recepturę na zacieranie i teraz co dalej się będzie działo. Podczas gotowania dodam chmiel... Co ja tutaj dodam? Kurczę, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Dobra. Chmiel będzie dodany w dwóch czy trzech dawkach? Dwóch. Ja to wszystko mam zapisane, więc na pewno się nie pomylę. Dobra, mamy... Mamy tak. Yy, magnat, to jest polski chmiel yy, goryczkowy. 30 gram na 60 minut i 20 g na 10 minut. I jeszcze 25 g hallertaus pal to jest niemiecki chmiel. Taki yy, do... do yy, ja go używam do yy, piwa pszenicznego. Dodam go na sam koniec y, przy wyłączaniu palnika, czyli na 0 minut. No jeszcze 10 minut przed końcem gotowania dodam y, laskę wanilii i, i cukier. Y, nie cukier, tylko laktozę. Tak. No i potem jeszcze na y, cichą fermentację. O, właśnie, A, nie, będzie potrzebna. Yy... Jeszcze dodam na 10 minut przed końcem kawę. No i potem na cichą fermentację również dodam jeszcze wanilię i kawę na kilka dni. Także no cóż, zdradziłem Wam największy sekret, czyli recepturę piwa. Oczywiście żartuję, bo pomysły są nic nie warte, tylko, tylko, tylko zrealizowane pomysły są Cenne. Dobra, idę, y, idę już sprawdzać temperaturę wody do wysładzania i w tej chwili przerwa przynajmniej kilkadziesiąt minut, bo podczas wysładzania naprawdę nie mam jak rozmawiać. Dirty, dirty boy. Jest godzina za 15 druga. przed chwilą rozpoczęło się gotowanie. Spore, spore dzisiaj przerwy mam między, jedną, między jednym a drugim wejściem w podcaście, no bo aż szkoda gadać, szkoda gadać. Robota człowieka wykańcza, jest niedziela, a tymczasem no, mam dyżur w, te, w pracy telefonicznej. No dobra, w każdym razie tak. Yy, yy, piwa, znaczy tego brzeczki, którą yy, w tej chwili gotuję, wyszło mniej niż, yy, niż się spodziewałem. Wyszło mniej niż to wynikałoby z tego kalkulatora yy, Brunes. Yy, no cóż, no trudno się mówi w końcu, Niemniej, nie. <śmiech> no zobaczymy. No. Mniej i to jeszcze o mniejszym ekstrakcie, więc. Trochę słabo, no może, ale wydaje mi się, że ten brunet źle interpretuje też yy, laktozę. Yy, w związku z tym ta, to, co laktoza ma dać, to on tam potem robi, że to niby sfermentuje, a to przecież nie, nie, nie laktoza nie będzie fermentować, yy, nie będzie brać udziału w fermentacji. No, mniejsza o to, zobaczymy. W każdym razie i tak się spodziewam, że piwo będzie dobre, może będzie go trochę mniej, ale będzie, będzie dobre. Tymczasem <śmiech> muszę wspomnieć, bo jak żeby inaczej, o tym, że dzisiaj jest, dzisiaj jest mecz. Legia podejmuje na własnym stadionie Lecha Poznań, czyli można by było rzec, że taki niby to mecz na szczycie, a jednocześnie Obie drużyny w kryzysie i ktoś ten mecz przegra lub ewentualnie nawet jak będzie remis to i tak będzie chyba przegrana tak naprawdę obu drużyn. Nic się nie działo w zasadzie w tej piłce klubowej, ponieważ była przerwa na reprezentację. Coś tam reprezentacja zagrała, coś tam remisowała dwa mecze, ale nie o tym tutaj ja y, mówię. Yy. No i cóż, zobaczymy. No. Mam nadzieję, że w końcu y, ci piłkarze się obudzą. Nie wiem tylko, czy to już właśnie nadszedł ten czas, ponieważ z tego, co wiem, to oni po prostu, można powiedzieć, nie przepracowali tego y, okresu przygotowawczego, więc w tej chwili są w naj, takim, cięższym treningu, który się zwykle robi przed sezonem. A oni go robią teraz. Kupili jakiegoś zawodnika, nawet nie pamiętam jakiego. Nie ma co jeszcze opowiadać, ponieważ zobaczymy, czy się sprawdzi. Na razie, na razie nic jeszcze nie zrobił. Jakieś tam papiery nagranie gra, na niby ma. Grał w Benfice czy w Sportingu. W każdym razie w portugalskiej lidze. No i przyszedł do Legii. Więc coś tam w tej piłce już kopnął parę razy prosto piłkę. Ale jeszcze, jeszcze nawet nie zasługuję na to, żeby opowiadać o jego nazwisku, ponieważ no, zobaczymy jak to będzie. Także dzisiaj wielki mecz, muszę zdążyć, mecz jest o 18.00, jest godzina druga, 14.00, no za, za parę minut, za, za 12, co oznacza, że mam jeszcze 4 godziny na ugotowanie, schłodzenie i zadanie drożdży. Za chwilę Będę leciał po kawę. Tak. No dobrze, za trzy minuty wrzucam pierwszą dawkę chmielu. Zamieszam i idę sprawdzić, czy w moim wiejskim sklepie da się kupić kawę w ziarnach. Do usłyszenia. Dzień dobry. Ponownie słuchacie 314wo.pl 314 to jest PIWO, no to WO. Razem tworzy to piwo. Bartek przy mikrofonie. Ostatnie wejście godzina 16.01, więc wyrobiłem się na mecz, który się zaczyna o 18.00. Słaby dzień. Wróciły traumatyczne wspomnienia. <gryw> traumatyczne wspomnienia, kiedy człowiek miał małe dzieci. Podwieź mnie, przepytaj. I tak właśnie dzisiaj było jedną pytałem z wiersza, a drugą musiałem odebrać skądś w tej z powrotem wstrzeli, wstrzeliwać się w jakieś przerwy no ale ale koniec Warzenia zostało jeszcze trochę do posprzątania mam 20 litrów piwa o ekstrakcie prawie 19 BLG więc okazało się, że nie jest tak źle oczywiście to jest razem z tą laktozą, która przypuszczam, że jest że jest jej około 2 BLG. Nie, nie liczyłem tego. No jak zwykle konkurs, jak zwykle konkurs. A, jeszcze właśnie pomyślałem sobie, będę tego dotrzymywał. Ten podcast, jak i w ogóle wszystko na temat tej warki również aktualizacje przeczytacie na stronie 314 wopl ukośnik 29, bo to 29 warka. Jeszcze króciutko tylko co w browarze. Piwo, które ważyłem dwa tygodnie temu jest już w butelkach, ekspresowe tempo. Nie robiłem cichej fermentacji. Zapowiada się bardzo, bardzo pijalnie, bardzo fajnie. <śmiech> bardzo fajnie. Nie jest zbyt gorzkie, więc takie e, ludzkość się powinna docenić. To jest to piwo, które, które to, to dwa tygodnie temu to lekkie, takie 8 balingów, e, brzeczka nastawna. Także bardzo leciutkie. E, konkurs, jak zwykle, do wygrania jest piwo, które ważyłem dzisiaj. Konkurs. Konkursy urządzam już od paru, od paru y, warek, więc y, komu się spodoba, może wysłuchać też poprzednie podcasty i tam, y, i tam wygrać, o ile są, y, piwa z poprzednich warek. Y, a piwo, które dzisiaj uważam można wygrać za to, że y, podzielisz, polubisz, s, polubisz, jeśli już lubisz, po prostu skomentujesz y, na blogu na 314pl ukośnik 29 lub na Facebooku, bo na Facebooku pojawiają się też powiadomienia o tych wpisach. A drugie piwo może wygrać twój znajomy, którego namówisz na to, żeby skomentował, polubił na Facebooku i skomentował na Facebooku też ten wpis. Wygrywa najlepszy komentarz, który pojawi się do chwili, gdy ta, to piwo będzie gotowe, a piwo będzie gotowe za około miesiąc, może trochę więcej, bo tym razem cicha fermentacja będzie nieodzowna, ponieważ będę tam jeszcze do tego piwa dosypywał coś podczas cichej fermentacji. No i to, i to tyle na dzisiaj. Słaba ta relacja. Ale to ze względu na, na te moje traumy z przeszłości, czyli zawracające dupę dzieci. Ale nie tylko, bo trzeba przyznać uczciwie, że również zawrócili mi dupę w pracy. Musiałem coś tam robić. No cóż, najważniejsze, że mimo tych wszystkich przeciwności losu, mimo wiatru w oczy, który wieje biednym, udało się uważyć kolejne już 29 piwo i mam nadzieję, że, że będzie ono dobre zresztą jak większość piw, które sobie uważyłem, po prostu były dobre lub są dobre no. Cześć, do usłyszenia w następnej podczas następnej warki, która znów mam nadzieję, że pojawi się całkiem szybko dwa tygodnie, za dwa tygodnie na pewno nie za to może prędzej za trzy, może, może, może, kto wie. I co to będzie? Sam jeszcze nie wiem. Okaże się. Cześć, do usłyszenia.